Nie marnuj swojego czasu, udzielając porad duchowych ludziom, którzy nie chcą się zmienić. Mój przyjaciel jest pastorem w Australii. Ma duży kościół i wielu młodych przywódców pomagających mu. Udzielali oni porad duchowych, korzystając z najnowszych poradników, książek z psychologii i psychiatrii. Pewnego razu powiedział im, wyrzućcie wszystkie te książki. Chcę, abyście udzielali porad, korzystając tylko z jednej książki z Biblii. Było pewne małżeństwo, które przychodziło do niego samego po porady w sferze małżeńskiej przez okres wielu miesięcy. Gdy przyszli następnym razem, powiedział, nie będę już dłużej udzielał wam porad. Oni zapytali, dlaczego? Ponieważ nie jesteście posłuszni Bożemu Słowu. Biblia mówi, aby mężowie miłowali swoje żony, a ty nie kochasz swojej żony, powiedział do męża. Biblia mówi, aby żony były uległe swym mężom. A ty nie jesteś uległa swemu mężowi, powiedział do żony. Nie będę tracił czasu na udzielanie wam porad, dopóki nie staniecie się posłuszni Biblii. Widzicie, z Biblią jest tak, że mówi nam ona o rzeczach takimi, jakie one są. Jeżeli jesteśmy gotowi, aby to przyjąć i uwierzyć temu, Uchroni nas to od wielu błędów, od wielu bólów głowy i straty dużej ilości czasu. Nie wierzę w pobożne życzenia. Rok lub dwa lata temu udzielałem duchowej porady młodej kobiecie. Powiedziała mi, że Bóg pokazał jej coś na temat jej przyszłości. Pomyślałem, bardzo wątpliwe, że to był Bóg. Zadałem jej pytanie. W jaki sposób odróżniasz prawdziwą wiarę od pobożnych życzeń? I wtedy to pytanie odbiło się i powróciło do mnie samego. Pomyślałem sobie, w jaki sposób ja odróżniam prawdziwą wiarę od pobożnych życzeń. Powiem Wam coś o pobożnych życzeniach. Jakiekolwiek życzenia, czy też myśli sprzeczne z Biblią są pobożnymi życzeniami. Możesz modlić się, możesz pościć w związku w związku z tym, a to się nigdy nie stanie, ponieważ tylko te rzeczy, o których Bóg mówi, że się staną, naprawdę staną się. Nie wiem, ile czasu nam jeszcze zostało. Przejdźmy do znaków czasów ostatecznych. Otworzymy 24 rozdział Ewangelii Mateusza. Przejdziemy przez to raczej w szybkim tempie. Będę mówił stosując się do moich notatek, podając numery wersetów biblijnych. Ale w większości przypadków nie będę odczytywał wersetów. Dlatego jeśli macie ze sobą Biblię, musicie je otworzyć. Jeśli wybierasz się na wykład biblijny, to rzeczą, która będzie bardzo przydatna, jest Biblia. Jestem zdumiony tym, że tak wielu chrześcijan chodzi do Kościoła bez Biblii. Być może rzeczy, o których słyszą w Kościele, nie mają nic wspólnego z Biblią. Dlatego zabieranie Biblii byłoby stratą czasu. Jednak radzę Wam nie chodzić do takich kościołów. Radzę Wam chodzić do takich kościołów, do których zawsze zabierać musicie Wasze Biblie. Przejdźmy więc do 24 rozdziału Ewangelii Mateusza. To jest ostatnie profetyczne przemówienie Jezusa tuż przed Jego ukrzyżowaniem. Są trzy wersje tego wydarzenia odnotowane w następujących miejscach. W 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, w 21 rozdziale Ewangelii Łukasza i w 13 rozdziale Ewangelii Marka. To tak, jakby były trzy kamery telewizyjne, wszystkie w tym samym czasie filmujące Jezusa. Biblia oferuje nam poszerzone wydanie. Biblia nam dała takie w ten sposób otrzymujemy złożony obraz. Odpowiedzi na niektóre nasze pytania znajdujemy w Ewangelii Mateusza, na inne w Ewangelii Łukasza. Ale my ograniczymy się do Ewangelii Mateusza. Jeżeli chcesz zrozumieć proroctwo biblijne, a zawdzięczam ten przykład pewnemu żydowskiemu wierzącemu z poprzedniego pokolenia, który powiedział tak, gdyby ktoś położył przed tobą ludzki szkielet, a ty musiałbyś go złożyć, to jest część, od której musisz zacząć. Nie zaczynaj od palców stopy. Nie zaczynaj od palców dłoni. Nie zaczynaj nawet od czaszki. Jest jednak część, od której rozpoczynając będziesz wiedział, gdzie umieścić pozostałe części. To kręgosłup. Następnie powiedział, ta przemowa Jezusa, przekazana w trzech Ewangeliach, jest kręgosłupem wszystkich proroctw biblijnych. Jeżeli prawidłowo złożysz kręgosłup, to wtedy dopasujesz do niego 50 pozostałych części. Ale jeżeli rozpoczniesz od któregoś z palców dłoni, to nigdy nie rozwiążesz problemu. A więc w szybkim tempie obejrzyjmy ten kręgosłup i pamiętajcie, że nie będę czytał wersetów. Bardzo cieszę się, że jest to nagrywane, bo jeżeli nie uchwycisz wszystkiego za pierwszym razem, będziesz mógł wrócić do wykładu i wtedy zrozumiesz wszystko. Nie będę czytał wersetów z tego powodu, że mamy ograniczenie czasowe. Gdybyśmy mieli cały tydzień, to mógłbym w całości poświęcić go na te trzy rozdziały. Będę jednak omawiał je szybko. Ewangelia Mateusza. Rozdział 24, wersety 1 i 2. Jezus był w świątyni ze swoimi uczniami i przepowiedział, że cała świątynia zostanie kompletnie zniszczona. Uczniowie byli całkowicie wstrząśnięci i zgorszeni. Nie mogli wyobrazić sobie tak potwornej rzeczy. Dla nich świątynia stanowiła centrum religijnego i państwowego życia. Jezus powiedział, popatrzcie dookoła na te wszystkie kamienie, żaden kamień nie pozostanie na kamieniu. Nawet gdyby ugodził ich wsplot słoneczny, nie zareagowaliby w taki sposób. Ale ważną rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że wszystko, co powiedział Jezus, było prawdą. Jeszcze w obrębie ich pokolenia, w roku 70, Jego słowa dokładnie wypełniły się. Cała świątynia została zburzona przez armię rzymską Rozwalono wszystkie kamienie A na koniec wszystko podpalono Dobrze jest pamiętać, że Jezus jest prawdziwym prorokiem To, co On mówi, stanie się Następnie w wersecie trzecim Czytamy o tym, jak Jezus i Jego uczniowie poszli na Górę Oliwną. Siedzieli na Górze Oliwnej. Z Góry Oliwnej rozpościerał się widok na teren świątyni, tuż u jej podnóża. Dlatego było to całkiem naturalne miejsce, do którego można się było udać, aby rozmawiać o świątyni. Uczniowie więc przyszli do Jezusa. I zapytali Go, kiedy stanie się to wszystko i jaki będzie znak Twego powrotu. Odpowiedź na pytanie o to, kiedy świątynia zostanie zburzona, podana jest w XXI rozdziale Ewangelii Łukasza. Jezus powiedział, kiedy zobaczycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wiedzcie, że jej zburzenie przybliżyło się. Jak tylko to zobaczycie, wyjdźcie z niej szybko. To się dokładnie wypełniło. Wojska rzymskie otoczyły miasto i oblegały je. Ale potem rzymski generał Wespazjan został wyznaczony na cesarza, cesarza Rzymu. His name doesn't matter, but he Musiał więc wrócić do Rzymu, aby objąć to stanowisko. Tak więc na bardzo krótko oblężenie zostało przerwane. A ci Żydzi, którzy przebywali w Jerozolimie i uznawali Jezusa za Mesjasza, zrozumieli, że to był znak, który On im dał. Uciekli z Jerozolimy, przeprawili się przez rzekę Jordan i skierowali się na wschód, po czym osiedlili się w miejscu Pela. Returned, Wkrótce armia rzymska wróciła to the siege i wznowiła oblężenie, to oblężenie. And never it again. i nie przerwała go never, aż do czasu. Nie mogło być until the whole city had been gdy miasto zostało całkowicie zburzone Zostało wymordowanych około miliona Żydów I pół miliona zostało sprzedanych w niewolę Opłaca się słuchać tego, co mówi Jezus Ludzie, którzy Go słuchali, uratowali się Reszta zginęła Dlaczego zginęli? Ponieważ nie uwierzyli proroczemu Słowu Boga. Jeśli chodzi o drugie pytanie, jaki będzie znak Twego powrotu? Znajduje się ono w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza. To właśnie jemu przyjrzymy się teraz. Myślę, że musi to być trudne do przetłumaczenia na język rosyjski, ponieważ rosyjski nie ma słówka odpowiadającego angielskiemu przedimkowi "w" ten. A pytanie brzmiało, jaki będzie ten znak? Jaki będzie ten jeden konkretny, szczególny znak sygnalizujący, że jesteś gotowy do powrotu? Jezus bowiem zaczął od podawania im wielu znaków, ale nie były one tym właśnie konkretnym, szczególnym znakiem. Popatrzmy szybko na te znaki, które znajdują się w wersetach od czwartego do dwunastego. Najpierw w wersecie czwartym ostrzegł ich, aby nie dali się zwieść. Rzecz, przed którą Biblia ostrzega nas najbardziej w dniach ostatecznych, to zwiedzenie. Takie ostrzeżenie zostało dane trzy razy w przemowie Jezusa. Lepiej będzie, jeśli Go posłuchacie. Każdemu chrześcijaninowi, który mówi «Mnie się to nigdy nie przytrafi», Prawdopodobnie to się właśnie przytrafi. Nie można lekceważyć ostrzeżeń Jezusa. Osobiście bardzo dobrze zdaję sobie sprawę z niebezpieczeństwa zwiedzenia. Nieustannie modlę się do Boga, aby dzięki Jego miłosierdziu okazać się wiernym. Nie polegam na własnej mądrości, na znajomości Pisma Świętego na latach służby. Polegam na Bożym miłosierdziu, że Ono zachowa mnie wiernym. Myślę, że wy powinniście zrobić to samo. Następnie w wersecie piątym Jezus mówi, że będzie wiele fałszywych Mesjaszy. Ponownie jest to potwierdzony fakt historyczny. Począwszy od czasów Jezusa Encyklopedia żydowska wymienia około 40 fałszywych Mesjaszy, którzy przyszli do Żydów Niektórzy z nich są bardziej znani, inni mniej znani Każdy z nich zwiódł część Żydów być może tym najbardziej znanym jest Szymon Bar Kochba. W 148 roku rozniecił rebelię przeciwko władzom rzymskim i przekonał Żydów o tym, że jest mesjaszem. Zmusił sławnego rabina o nazwisku Akiba, aby ten ogłosił go Mesjaszem i poprowadził Żydów do całkowitej klęski. Później był fałszywy Mesjasz, Mojżesz z Krety, który powiedział do swoich wyznawców, że nadszedł dzień Pana weszli w morze, aby spotkać się z Jezusem i wszyscy utonęli. Następnie w 1666 roku, który w tamtym czasie nazywany był Cudownym Rokiem, był fałszywy Mesjasz Sabatai Ben-Cfi. Przekonał Żydów z wielu różnych miejsc, aby wrócili do Jerozolimy, ponieważ on założy tam swoje królestwo. Ale kiedy doszedł do Palestyny, która w tamtym czasie znajdowała się pod tureckim zwierzchnictwem, Kazano mu wybierać pomiędzy nawróceniem na islam lub natychmiastowym straceniem. Tak więc, aby ratować własne życie, stał się muzułmaninem. Jeszcze jedno rozczarowanie dla tysięcy Żydów. Fałszywi Mesjasze to nic nowego. W historii istnieje długa ich lista. Mówicie, jakie to straszne. Cóż, powiedziałbym, że gdyby nie było fałszywych Mesjaszy, Jezus byłby tym, który się myli. Ale kiedy widzę, że dzieją się te wszystkie rzeczy, to wiem, że słowa Jezusa są prawdziwe. Kontynuujmy. Werset szósty. Wiele problemów, niepokojów, rozruchów i wojen. Ale Jezus mówi, nie znaczy to, że już nadszedł koniec. Następnie w wersetach siódmym i ósmym dochodzimy do punktu zwrotnego. Jezus mówi o pewnych rzeczach, jako o bólach porodowych. Są jak ten rodzaj bólu, który odczuwa kobieta tuż przed wydaniem na świat dziecka. Mówi on, że te rzeczy są bólami porodowymi Królestwa Bożego. Z nich zostanie zrodzone Królestwo Boże na ziemi następnie wymienia je naród przeciwko narodowi królestwo przeciwko królestwu głody trzęsienia ziemi mory, czyli choroby to są bóle porodowe Królestwa Bożego gdy widzimy je, wiemy, że Królestwo Boże wkrótce narodzi się w tych wersetach jest jedno bardzo ważne słowo. Jezus mówi naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu. Powiedziałbym, że królestwo przeciwko królestwu reprezentuje wojny polityczne, takie jak pierwsza I i II wojna światowa. Właściwie według mojej opinii, Okres ten rozpoczął się od pierwszej wojny światowej. To był początek bólów porodowych. To było pierwsze stulecie, w którym musieliśmy użyć określenia wojna światowa. Żadne inne stulecie nie znało czegoś takiego. Mamy następne określenie naród przeciwko narodowi. W języku greckim słowo naród brzmi etnos, z którego pochodzi angielskie słowo etnik. Tak więc jest to konflikt etniczny. Jego motywy nie są polityczne, są polityczne. Ale są grupy ludzi, którzy mówią my należymy do tej grupy i nie chcemy w naszym kraju nikogo, kto nie należy do nas. W chwili obecnej mają miejsce wojny etniczne w wielu różnych częściach świata. Oczywistym współczesnym przykładem tego jest Jugosławia. Co dzieje się w Jugosławii? To jest etnos przeciwko etnosowi, Serbowi przeciwko Chorwatom, Chorwaci przeciwko muzułmanom. Wierzcie mi, istnieje bardzo realna możliwość, że te konflikty dotkną również tej części świata. Sądzę, że dotkną całego świata Ponieważ ludzie, którzy przez stulecia wspólnie ze sobą przebywali Nie chcą już żyć razem To wszystko jest częścią miłości własnej Sądzę, że to się stanie w innych dziedzinach życia, także w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest tak wiele grup etnicznych, które już dłużej nie będą w stanie razem ze sobą przebywać. Już teraz ma miejsce w Stanach Zjednoczonych prawdziwy wzrost napięcia wśród murzynów, a ostatnio wśród indian amerykańskich. Tak więc jest to coś, co dzieje się na całym świecie. W 21. rozdziale Ewangelii Łukasza, czego nie będziemy czytać, Jezus po tym, jak przedstawił wszystkie te znaki, mówi Posłuchajcie przypowieści. Gdy widzicie, że drzewo figowe i inne drzewa puszczają pąki, to poznajecie, iż lato już blisko. To bardzo łatwo zrozumieć tutaj w Moskwie. Drzewa dopiero co wypuściły liście, prawda? To był pewny znak tego, że nadchodzi lato. Dlatego Jezus mówi, popatrzcie na drzewo figowe i wszystkie narody. Wielu komentatorów biblijnych uważa, że drzewo figowe jest symbolem Izraela. Tak więc Jezus mówi, gdy powstanie państwo Izrael, i gdy wszystkie inne grupy etniczne zapragną swojego własnego państwa, będzie to oznaczało owo drzewo figowe oraz inne drzewa, które wypuszczają pąki. Widzicie, te grupy etniczne mówią tak, mamy własną historię, naszą własną kulturę, swój język i nie chcemy, aby ktoś inny tłumił nas. Chcemy być samodzielni. Co to jest? drzewa puszczające pąki w zimie, gdy nie ma liści trudno jest rozróżnić drzewa tym, co naprawdę wyróżnia drzewa są ich liście to właśnie dzieje się z narodami na całym świecie ale interesujące jest to, że Jezus najpierw Wspomniał o Izraelu, a w 1948 roku Izrael stał się państwem. Od tego czasu ambicje etniczne zaczęły pojawiać się u wszystkich narodów. W samej tylko Afryce od 1948 roku powstało 50 nowych państw. Co to jest? drzewo figowe puszczające pąki co się stało w związku z rozpadem imperium sowieckiego drzewa wypuściły pąki Rozumiecie tę sytuację lepiej niż ja. Wszystkie grupy mówią, chcemy mieć własne państwo. Nie chcemy, aby ktoś inny rządził nami. Chcemy mówić swoim własnym językiem. Jesteśmy samodzielni i takimi chcemy pozostać. Rezultatem tego będzie wiele walk. To jest moja opinia. Sprawdźcie to za 10 lat. Wtedy zobaczycie, czy miałem rację. Przechodzimy dalej. Następnie Jezus podaje inne, w liczbie mnogiej, znaki nie podał jednak tego jednego szczególnego znaku w wersecie dziewiątym mówi o nienawiści do Bożego Ludu i Jego prześladowaniu to jeden ze znaków w wersecie dziesiątym zapowiada, że chrześcijanie będą się nawzajem nienawidzić i nawzajem wydawać Myślę, że w pewnym stopniu miało to miejsce w tej części świata pod wpływem działania komunizmu. Chrześcijanie byli zachęcani do tego, aby nawzajem wydawać się. Nawet dzieci zachęcane były do tego, aby wydawać swoich rodziców. Dzięki niech będą Bogu za tych, którzy pozostali wierni. Ale wszystko dzieje się tak, jak powiedział Jezus. Werset 11 mówi o wielu fałszywych prorokach. To jest bardzo wyróżniająca się cecha dni, w których żyjemy. Niektórzy z nich znajdują się w kościołach, inni poza kościołem. Nie każdy, kto mówi, miałem wizję, jest prawdziwym prorokiem. Nie każdy, kto wstaje i mówi, tak mówi Pan, jest prawdziwym prorokiem. Jest pewien sposób, w jaki musisz ich wypróbować. Nie to, czy mówią językami, czy nie. Na czym polega próba? Ich owoc. Co zostawiają poza sobą? Jaki rodzaj osób produkują? Drogie siostry i drodzy bracia, lepiej nauczcie się rozróżniać, bo wielu takich proroków nadchodzi. A gdy będziecie zniechęceni, pamiętajcie, że to wszystko jest potwierdzeniem prawdziwości Biblii. Przechodzimy do wersetu dwunastego, rozmnażające się bezprawie, które również jest cechą bardzo rzucającą się w oczy wszędzie na całym świecie. Then Jesus gives a warning. Następnie Jezus daje ostrzeżenie w wersecie trzynastym. Mówi, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Faktycznie jednak to, co powiedział, brzmiało, kto wytrwał do końca, ten będzie zbawiony. Co więc trzeba zrobić, aby zostać zbawionym? Musisz wytrwać. Teraz jesteś zbawiony. Czy potem też będziesz zbawiony? To zależy od tego, czy wytrwasz. To jest prawdziwe wyzwanie dla nas wszystkich. W końcu, w wersecie 14, dochodzi on do tego szczególnego znaku. Dotąd podawał znaki, ale nie odpowiedział na pytanie, jaki będzie ten szczególny znak. Tym znakiem jest to, co już razem ogłaszaliśmy. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. To jest dokładna odpowiedź na jasno postawione pytanie. Jaki będzie znak Twojego przyjścia? I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi. I wtedy nadejdzie koniec. Pozwólcie mi teraz kontynuować do końca rozdziału, o ile to możliwe, bez czynienia komentarzy. W wersetach od 15 do 20 przedmiot rozważań całkowicie zmienia się. Jesus has been speaking about all nations. dotąd Jezus mówił o wszystkich narodach ale w wersecie 15 następuje zmiana i teraz mówi o jednym małym obszarze ziemi, o mieście Jerozolimie i ziemi Izrael. I zaczyna mówić teraz o tym, co wydarzy się na tym terenie, gdzie, tak jak ja to rozumiem, objawi się antychryst i gdzie ogłosi się Mesjaszem. And Jesus says, when that happens, run. Jezus mówi, kiedy to się stanie, uciekajcie. Uciekajcie tak szybko, jak możecie. Jeżeli jesteś na dachu, zejdź na dół po zewnętrznych schodach i w ogóle nie wchodź do domu, bo nie będziesz miał na to czasu. Jeżeli pracujesz na roli, nie wracaj, aby zabrać swój płaszcz. Po prostu uciekaj. Ponieważ wtedy, mówi On, nastanie wielki ucisk jakiego nie było od początku świata aż dotąd myślimy, że wiele widzieliśmy ale najgorsze dopiero nadejdzie sięgnijmy do wersetu 30 przeczytam to, ponieważ jest to bardzo ważne Ewangelia Mateusza, rozdział 24, wersety 29 i 30. Matthew 24, 29 Immediately after the tribulation of those days. A zaraz po udręce owych dni Słońce się zaćmi I Księżyc nie zajaśnienie swoim blaskiem I gwiazdy spadać będą z nieba I moce niebieskie będą poruszone Zwróćcie uwagę na słowo zaraz Następną rzeczą, która się wydarzy Po tym wielkim ucisku Będą wszystkie te znaki na Słońcu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 zaufaszcie, że ma on nastąpić zaraz po wielkim ucisku innymi słowy ostatnim głównym wydarzeniem na ziemi przed przyjściem Jezusa będzie wielki ucisk to straszne myśleć o tym jak to będzie wyglądać Możesz powiedzieć, Boże, nie chcę, aby to się stało. Nie zapominajcie jednak, co dzieje się z kobietą, która rodzi dziecko. Jest wiele bólu i cierpienia. Ale ona nie mówi, Boże, nie chcę, aby to się stało, ponieważ pragnie dziecka. A jeżeli my pragniemy nadejścia Bożego Królestwa, musimy przejść przez bóle porodowe. Jezus powiedział, gdy stanie się to wszystko, Wstańcie, podnieście do góry swoje głowy, bo nadeszło wasze odkupienie. Wszystko zależy od tego, czego szukasz. Jeżeli szukasz łatwego, wygodnego życia, jest to dla ciebie zła nowina. Ale jeżeli oczekujesz nadejścia Bożego Królestwa, to jest to dobra nowina. To dzieli ludzi na dwie różne kategorie. I każdy z nas obecny tutaj musi należeć do jednej bądź do drugiej kategorii. Tak więc musicie się zdecydować, gdzie będziecie. Mówiąc szczerze, mam teraz problem. Czy wiecie o tym, że kaznodzieje też mają problemy? Chciałbym mówić na temat szóstego rozdziału objawienia świętego Jana. Cóż, zrobię to bardzo szybko. Objawienie Jana, rozdział szósty. Jan widział cztery wychodzące kolejno, jeden po drugim konie. Każdy z nich przywoływany był głosem z nieba. Innymi słowy, to Bóg był odpowiedzialny za te wszystkie konie. Zrozumienie tego faktu jest bardzo ważne. Wielu chrześcijan nie zdaje sobie sprawy z tego, że sądy pochodzą od Boga. Jezus jest naszym Zbawicielem ale jest również Sędzią Ci, którzy nie przyjmują Go jako Zbawiciela będą zmuszeni spotkać się z Nim jako Sędzią Sąd Boży nadchodzi na ziemię i powtarzam, stratą czasu jest modlenie się o to by nie przyszedł ponadto myślę, że powinniśmy ostrzegać ludzi wspaniale jest mówić ludziom Jezus Cię kocha możesz być zbawiony ale to jeszcze nie wszystko prawdą jest również to że Jezus będzie sądził wszystkie narody myślę, że czasami pokazujemy ludziom jakiś wspaniały obraz przyszłości to tak jakby ktoś malował pejzaż maluje jednak tylko o te miejsca krajobrazu, na które świeci słońce. Nie pokazujemy żadnych cieni. Czy wiecie, co stanie się, gdy ludzie dojdą do tego właśnie punktu? Gdyby mogli powiedzieliby nam, nigdy nas nie ostrzegałeś. Nie powiedziałeś nam, jak będzie. Dlaczego nie ostrzegłeś nas wcześniej? Słyszałem tylko kilku kaznodziei, którzy ostrzegają przed Bożym sądem. Bo właściwie wydaje się, że większość chrześcijan Krępuje się wspominać o Bożym Sądzie, ale powiem Wam, kto nie jest zakłopotany, to Bóg. To On jest sędzią. Będzie sądził wszystkich grzeszników. I tylko ci, którzy upamiętają się i zwrócą do Jezusa, będą mogli tego uniknąć. Pozwólcie mi szybko omówić te cztery konie Tak wiele rzeczy leży mi na sercu I byłbym zawiedziony, gdybym ich nie wyjaśnił Jeżeli chcecie, możecie śledzić szósty rozdział objawienia Wiem, że nie chcielibyście, abym był sfrustrowany Zrozumcie, to leżało na moim sercu przez lata Naprawdę wierzę, że Bóg przyprowadził mnie do Moskwy, abym wam o tym powiedział, ponieważ myślę, że to właśnie was dotyczy, wielu innych ludzi także. Oto cztery konie. Pierwszy koń był biały. Siedział na nim zwycięzca. Wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać na czole miał coś, co angielska Biblia nazywa koroną ale nie jest to korona królewska to jest wieniec z liści laurowych jak dla kogoś, kto zwyciężył w igrzyskach olimpijskich to jest dokładnym odpowiednikiem złotego medalu zdobywanego na współczesnych igrzyskach olimpijskich w Biblii nie nosi korony Nikt inny prócz sprawiedliwej osoby. Wszystkich 24 starców z czwartego i piątego rozdziału objawienia Jana nosiło korony. Mówię to, ponieważ wierzę, że to musi oznaczać sprawiedliwość. Mamy zatem białego konia, który zwycięża i będzie zwyciężać. Jestem przekonany, że to jest Jezus poprzez Ewangelię, wychodzący w pełnym zwycięstwie do każdego narodu na ziemi, aby przynieść przesłanie zbawienia. Ale zaraz po nim przychodzi czerwony koń. Czerwień jest kolorem krwi. Jeździec na czerwonym koniu ma długi miecz. Jest on mu dany z nieba, aby odebrać pokój ziemi. Czy wiecie, co to jest według mnie? To są konflikty na tle etnicznym które przetoczą się przez całą ziemię. Po czerwonym koniu przychodzi kary koni. Jeździec na karym koniu ma wagę w swoim ręku i otrzymujesz pewną miarę pszenicy i pewną miarę jęczmienia za dzienny zarobek denara. To mówi o niedostatku, racjonowaniu i ścisłej kontroli wszystkich zasobów. Jest natomiast mowa o dwóch rzeczach, które są ochraniane. Olej z oliwek i wino, które są symbolem bogactwa. Tak więc wśród tego niedostatku i racjonowania będą wciąż ludzie bogaci. Żyjący luksusowo i samolubnie, pomimo otaczającej ich zewsząd biedy. Zaobserwowałem coś u bogatych ludzi. Ogólnie mówiąc, biedni nic ich nie obchodzą. Są wspaniałe wyjątki, ale zasadniczo zamożni ludzie są samolubni i dbają tylko o siebie. Be. Myślę, że będzie tak przeważająca część ludzkości będzie żyła z bardzo małych, wydzielanych racji a niewielu zamożnych ludzi którzy wiedzą jak zarządzać finansami będzie żyło w luksusie już w dzisiejszym świecie prawdą jest to że zamożni bardziej się bogacą a biedni jeszcze bardziej ubożeją właściwie jest to tylko moja opinia Sell themselves as slaves to the wealthy. Przyjdzie taki czas, kiedy ludzie będą sprzedawać się w niewolę zamożnych, aby otrzymać żywność i odzież. Myślę, że Biblia to jasno ukazuje. W każdym razie następny koń to koń siwy. Słowo siwy nie opisuje go w wystarczający sposób. W języku greckim jest to słowo, z którego otrzymujemy wyraz chlor. To wybielacz, który ze wszystkiego usuwa kolor. Jest to rodzaj bardzo bladej barwy, bardzo przygnębiający, smutny kolor jeździec na tym koniu ma na imię śmierć zanim podąża następny jeździec na innym koniu któremu na imię Hades piekło otóż śmierć niszczy ciało a Hades zabiera duszę do piekła przejadą oni całą ziemię zabijając wiele milionów ludzi po tym koniec wieku będzie już bardzo bliski. Będzie ogromna liczba męczenników. Ogromna liczba ludzi, którzy będą musieli oddać swe życie dla Ewangelii. Chciałbym coś powiedzieć: to słowo leży na moim sercu. Wierzę, że biały koń jest obwieszczaniem Ewangelii o Królestwie. Ważną rzeczą jest to, że biały koń ma wyprzedzać konia czerwonego. Innymi słowy, mamy dotrzeć do ludzi z Ewangelią, zanim zabierze ich wspomniana zagłada. Oczami mojego umysłu widzę cały czas, jak ten biały koń usiłuje biec do przodu, ale bardzo blisko za nim jest koń czerwony, a dalej koń czarny. Jeżeli mam rację, a macie prawo powiedzieć, że się mylę, ale jeżeli mam rację, to rzecz ta oznacza coś bardzo ważnego dla nas wszystkich, którzy mamy Ewangelię, aby ją głosić. To jest bardzo pilna sprawa. Ewangelię mamy głosić nie tylko w dogodnym dla nas czasie lub w wolnej chwili. Ciąży na nas świadomość ogromnie ważnego zadania, aby wyprzedzać trzy pozostałe konie. Ten ogień trawi mnie. Czuję bezwzględny obowiązek uczynienia wszystkiego, co w mojej mocy, aby dotrzeć do każdego narodu z dobrą nowiną zanim przybędzie tam czerwony koń w niektórych miejscach udało się nam w Jugosławii byliśmy pierwsi nie byliśmy jedynymi osobami. Przyjechaliśmy z moimi nauczającymi materiałami i zostały one przetłumaczone na tamtejszy język. Teraz nie dałoby się tego zrobić. Nie ma urządzeń, aby to wykonać. Ale Bogu niech będą dzięki za to, że dotarliśmy tam pierwsi. Tak więc ludzie ci nie zostali bez żadnego źródła pomocy lub nadziei. Organizacja The Bridge Most ma tam wspaniałego brata, który pracuje w samym środku tego chaosu, ogłaszając Boże Słowo. Dlaczego? Ponieważ biały koń dotarł tam pierwszy. Wierzę, że jesteście otoczeni obszarami ziemi, do których przybędzie czerwony koń. Pytanie brzmi, czy dotrzemy tam jako pierwsi z białym koniem? Jeżeli mam rację, jest to palące pytanie. To nie jest coś, co możemy rozstrzygnąć, kiedy nam będzie dogodnie. Musimy się zdecydować, dlaczego tu jesteśmy? Dlaczego Bóg zbawił nas? Dlaczego Bóg powierzył nam swoje słowo? Czego oczekuje od nas? Myślę, że oczekuje od nas tego, abyśmy proklamowali Ewangelię o Królestwie każdemu narodowi tak szybko jak tylko możemy nie wolno zwlekać ponieważ biegną za nami tamte konie Bóg ostrzega nas dał nam ten obraz co zrobimy w związku z nim co ja z nim zrobię ja zdecydowałem się zrobię wszystko co mogę aby biały konie mógł dotrzeć tam przed pozostałymi Końmi. Wiem, że są tutaj inni, którzy myślą tak samo. Sądzę jednak, że ten ostatni wieczór kończący nasze spotkania zamknę pytaniem, które naprawdę musimy sobie zadać. Czy przyjęliśmy na siebie zobowiązanie, aby doprowadzić białego konia jako pierwszego tam, gdzie ma się on znaleźć? Nie możemy powiedzieć, że zrobimy to za pięć lat Możemy nie mieć tych pięciu lat Czas jest teraz Teraz jest stosowny czas Teraz jest dzień zbawienia Co więc zrobisz z tym? Ja zdecydowałem się nie wiem, czy Bram powiedział Wam o tym Ale kiedy usłyszał, jak głosiłem W 1985 roku Opisałem sytuację na świecie I powiedziałem Czy chcesz skorygować i dopasować się Do Bożych zamiarów Czy będziesz dalej robił swoje Bawiąc się w dalszym ciągu Swoją religijną grą Said, Jak długo będziesz to robił? Powiedziałem, byli byli jeżeli chcesz dopasować się do bożych, bożych zamiarów, wstań. I, bravo, I Bram był stało. jednym z tych, którzy wtedy wstali. I, I to zmieniło, I to zmieniło, zmieniło jego bram, życie. Bram, zmieniło powiedz to mi, to czy jest życie. Ci przykro, że to zmieniło Twoje życie? Well, that, actually, nie nie mówiłem tego no, do no, no, Was. Proszę, nie wstawaj, jeżeli nie myślisz o tym poważnie ponieważ Bóg rozliczy Cię z tej odpowiedzialności. Ale jeżeli naprawdę wierzysz w to, co powiedziałem dzisiaj, jeżeli Twój Duch temu świadczy, jeżeli gotowy jesteś, aby ponosić ofiary, jeżeli wytrwasz w trudnościach i zrezygnujesz z wielu luksusów dla dobra białego konia i chciałbyś, abyśmy modlili się o Ciebie, zatrzymaj się i pomyśl zanim cokolwiek zrobisz ponieważ Bóg patrzy On rozliczy Cię z tego co robisz ale jeżeli mówisz Boże wiem o tym chcę być po Twojej stronie chcę robić to co ma znaczenie chcę aby moje życie miało znaczenie dla Boga jeżeli naprawdę zamierzasz podjąć dzisiaj tę decyzję to proszę Cię, abyś wstał robiąc to mówisz do Boga nie do Brata Prince'a albo Brama Osterwika podejmujesz decyzję w obecności Wszechmogącego Boga byłbym wdzięczny, gdyby przyszedł tu Bram Pit, moja żona i Roloff Chciałbym, aby ludzie ci stali ze mną, gdy będziemy się modlić. Nie wiem, co powiem. Otworzę moje usta i pozwolę Bogu, aby mówił do Was przeze mnie. Będę się modlił o każdego, kto stoi, aby był to punkt zwrotny w Twoim życiu. Abyś od dzisiejszego dnia miał całkowicie nowe poczucie pilnej sprawy. Będę się modlił. O Boże, dziękuję Ci dzisiaj za tych, którzy usłyszeli Twoje słowo i uwierzyli w nie. Za tych, których serca otworzył ponadnaturalnie Twój Duch, aby przyjęli tę prawdę. Za tych, którzy chcą na nią odpowiedzieć i chcą Ci wyznać. Oto jestem. Poślij mnie Panie uczyń to dzisiaj połóż swoją dłoń na tych ludzi swoją niewidzialną dłoń która dotyka ludzi i zmienia ich Panie, musimy się zmienić. Oddajemy się Tobie dzisiaj w imieniu Jezusa. Poruszaj się teraz wśród nas przez swojego ducha i zapieczętuj tę decyzję w naszych sercach, abyśmy nie wrócili do swoich dawnych dróg i naszych dawnych myśli. Abyśmy byli zaangażowani i wierni Tobie. Dzięki Jezu, wierzymy, że nadchodzisz. Wierzymy, że nie ma żadnego innego rozwiązania dla rodzaju ludzkiego. Czy powiemy Amen, Amen, Panie Jezu, przyjdź wkrótce.